godzina trzecia tak czy czwarta już jest godzina trzecia trzydzieści trzy serdecznie witamy Państwa w podcaście jeszcze ustalimy który to numer I zapraszamy Państwa na wspaniałą wycieczkę na razie Państwo jeszcze nie dowiedzą gdzie jedziemy ale serdecznie zapraszamy na kolejny podcast, jest to kolejny podcast drogi tak jest, ja tu patrzę jak mam czułość mikrofonu Teraz zmienimy na, na low. O, będzie mniej zakłóceń. Słuchajcie, jest ciemna noc, a my w środku miasta w taksówce jedziemy na lotnisko. Zuza, siedzi go kierowcy, trzyma go za kolano. <głosy> tak, trzymam go za kolano. Yy, nocna zmiana, także pan bardzo sympatyczny, ma na imię Tony. Uh, <głosy> yeah, we have a radio station. Would you like to say something for us? I'm walking too hard with her. Just say hello. I'm walking too hard. <laughs> oh, you're working too hard. Uh, would you say uh, you're listening to Nie Tylko Dla Orłów? Okay, thank you. Nasz pan, kierowca, nasz, pan kierowca jest, nie, nasz pan kierowca jest bardzo, bardzo zapracowany, może ciężko pracuje, jedzie ostro. A w ogóle, jak to jest auto, Filip? Toyota? Nie. Czy... No nieważne, nieważne. Ale pachnie, pachnie jak w tej małej taksówce w Polsce. Mamy do czynienia z niezwykłym zjawiskiem. First, best, and always. A Dutch geologist wants us to look at the bigger picture. In the dinosaur age, CO2 levels were. Welkom mm bij het Nederlandstalige programma van de SBS. Ik ben Hilde Swift. En 125 jaar bellen in Nederland. Jesteśmy teraz na, na lotnisku w Dublinie, jeszcze sennym, jeszcze śpiącym. W sumie śpi lotnisko, My jesteśmy troszkę wcześniej. Mamy do samolotu. Ile chwil mamy do samolotu? Godzinę, bo wskazali tak, że się nastali. Nie mamy godziny, mamy jest wchodzimy, jest pół do piątej, a mamy być na bramce. No. 19.06. No, no. Mamy, mamy godzinę! No, nic <laughs> pan, radę. pan taksówkarz Tony był bardzo szybki i szybko dojechał na lotnisko. Najkrótszą drogą, jak się tylko dogadało. Pędził jak stary, jak Tak, ja zaraz trochę sapię, bo, bo się musiałem butów pozbyć. Z butów musiałem wyskoczyć, w ogóle wszystko pościągać. Mam na sobie niesamowitą ilość sprzętu, jak terrorysta ten zbał z tego, z Bliskiego Wschodu. Na kontroli osobistej w Dublinie ściąga się wszystko, nawet buty. Nawet białą czapkę. Tak, białą czapkę, właśnie. Tak. A bo to czemu? Bo kiedyś e, dziennikarze przemycili w butach e, niebezpieczne sprawy do samolotu. Później była afara opisali w gazecie. No i no i teraz każdy pasażer w większych butach typu dr Hakenbusher musi ściągać te buty. Coś podobnego. Musi ściągać. dużo ściągałaś buty swoje? Tak, ściągałam moje baletki, musiałam zdjąć, bo okazało się, że przyczepiła mi się agrawka metalowa do y, podbicia. Naprawdę? Tak. No, no widzicie, o idziemy teraz na kawę, mam nadzieję, że już kawa będzie czynna. O właśnie Alek nie wspomniał, L lotnisko za zapach kawy który się unosił, bardzo taki kuszący, typowo lotniskowy, tak jeszcze śpi jeszcze, jeszcze kawy nie parzą, ale już za chwilę. No właśnie Filip pędzi, kawy już nie parzą, Woleliśmy ogóle my jesteśmy słuchajcie, <laughs> się ja się gdzieś się zgubili gdzieś. Tam bo ja tam nigdy nie, nie ja zawsze jest terminalą ale co, tam jest terminal D na którym nigdy nie byłem Chodźmy sobie. Dobra słuchajcie, idziemy na terminal C w Dublinie na lotnisku O, widzimy mapę, I widzimy gdzie jest słońce już, o to jest taka, słuchajcie, chcemy tylko mapę która, która pokazuje gdzie już świeci słońce Nad Irlandią jeszcze jest ciemno no, Nad Irlandią jeszcze jest ciemno, Holandia, gdzie Holandię mamy? Już jasno, już jasno A Polska O, i w Polsce A też jasno w Polsce, w Polsce już jest jasno? Proszę no, tak, bardzo. W też już. Ciemno, ciemno jest na linii Irlandia, Francja, połud, Francja taka południowo-zachodnia, Libia, Czad, Ale Senegal, nie, to nie jest Senegal, to jest Republika Sudanu, tak? nie, Democratic Republic of Kongo, Zambia, Zimbabwe na przykład. Ale w już jest jasno. Jest jasno, nie, nie jest jasne, jeszcze ciemno jest. Vancouver jest tak? jasno. A gdzie jest już ciemno? Dobra, widzimy, no tak. E, Brytycz Kolumbia już ciemna w Kanadzie, tutaj Alberta ciemna, Alaska też się już robi ciemna, ale Alaska była zawsze niebieska. Alaska niebieska, jak śpiewała Helena Wądraczkowa. Dobrze, może zakończymy to wejście, bo ja jestem w pełen obaw, czy słuchacze naprawdę polubią ten nasz komunikacyjno-travelerski podcast, ale cóż. Nic nie bój, słuchajcie. Tak, mają pesymiści, chciałam powiedzieć. Tak, na Alasce jeszcze jest piątek, tak. a my już mamy sobotę, nie mówimy wam jaki dzień, a czy mówiliśmy gdzie lecimy, czy jeszcze jest tajemnica Filip? Jeszcze nie. Jesz jeszcze jest tajemnica, dobrze. Lecimy, a czy, czy już stoi na samolot? Czy już macha pan kierowca? Znaczy pan pilot? Druga jeszcze. Tu widzimy teraz przez okna w Dublinie, yy, widzimy w Dublinie na lotnisku. widzimy co, co widzimy? Widzimy Erlingusy, zielone takie polskie loty, irlandzkie loty. Oj, gorsze, tak no Gorsze? Erlingusy są? Czemu no, gorsze? Bo jest, jak ma stare samoloty, a lot ma nowe samoloty. Lot ma Beningi, nowe, a to są stare, te. Stare Airbusy i Beningi. To Gru są... Gruchoty? No z gruchoty trochę, no zobacz na ten. Ja się znam na samolotach, trochę mieszkam 20 lat koło lotniska, więc wiem. Ty na słuch jesteś w stanie rozpoznać? No, na słuch jestem w stanie rozpoznać, bo ten jak leci to słychać, a nasz jak o to nie słychać. Acha. Tak. Widzimy, no tutaj jest taki właśnie e, siedziba, w sensie e, terminal odpraw Erlingusa, tutaj w okolicy, tak więc widzimy tylko proste same Erlingusy. Reiner i te inne nisko budżetówki to startują z terminala numer A, tak? Nie może, nie numer tylko o symbolu Terminalu A. A to są, terminal wygląda jak takie stare kontenery, takie bunkry, bo to żeby jak było najtaniej. A to Tani, każdy ma metkę na szyi, że jest bagażem leci. No ale tak to jest, tanie linie lotnicze coś za coś, nie? A my lecimy... Tak jak Tesco, dużo tanio Tesco. Tak, a my, a my lecimy czym lepszą linią, tak? Teraz Tak, lecimy Erlingosem, lepsza linia, ale brzyd, brzyd, brzyd, brzyd, brzydsze stewardessy. Ale chciałbym dodać, że w rejonie planują zrobić miejsca stojące tak jak w tramwaju będzie. Będą takie podpięte, takie rączki na górze w takim drążku i ludzie przy starcie będą mocowani takimi pasami do, do siedzeń. I teraz do to, ty, te, typowego Ryanera wchodzą 33 rzędy po 6 osób, to jest 12, 196 osób. Jest mniej więcej, tyle wchodzi do normalnego Ryana. I teraz ma dość jeszcze 36 osób stojących. Tak. Może solarium stojące coś dla Filipa Mo, może zamontują? Kto wie? Tak, to są 3 dolety. Są trzy toalety w typowym rajanowskim samolocie i teraz mają być dwie, bo w trzecim ma być salarium stojące. Dokładnie. Idziemy dalej, słuchajcie, wchodzimy teraz na. W sumie się szwędamy po lotnisku. Mamy kupę czasu jeszcze do samolotu. Godzinę, do już takiej może nieoprawdy do załadunku. I jesteśmy teraz w terminalach numer C. Mine was wonderful with you by my side And when I open my eyes and see your sweet face It's a good morning, beautiful day I couldn't see the light I didn't know day from night i had no reason to care But Since you came along I can face the dawn Cause I know you'll be there po raz drugi, bo pamiętam, jak leczyliśmy ostatni raz do Hiszpanii na narty. To było zajebiście bardzo fajnie. Przepraszam za te brzydkie słowa, ale było bardzo fajnie. I teraz lecimy już drugi raz, a za tydzień będziemy z Arkiem lecieć trzeci raz. To Państwo dowiedzą się o tym później, ale chciałbym Was oficjalnie tutaj powitać na tym lotnisku jako kierownik faszysta tej wycieczki. I bardzo się cieszę, że z Wami lecę. Super. No, my cieszymy się mniej, ale... Ale Filip, kawę, kawę, gdzie tu serwują kawę? Kawa, kawa Szukamy kawy. Na lotnisko. A w ogóle, to jesteśmy teraz w strefie, strefie C lotniska dublińskiego strefie, z której odlatują samoloty dalekobieżne do Stanów, do na Islandię, tam, gdzie był Filip ostatnio to wiemy już. Tak, tak, tu jest ta strefa strefa C. I widzimy właśnie co oknem wielkiego. Benninga Lufthansa. Teraz się Lufthansa tak przebarwiła na, na, na mundial, że wszystkie samoloty Lufthansa mają piłkę z przodu na dziobie, taką dmuchaną Adidasa. Ja, Pogupieli ludzie. Nie, nie ma jeszcze chyba Słuchajcie, wszystkie, wszystkie strony wszystkie kawiary są już zamknięte, a nam się chce pić kawy, jak nie wiem, no. Od De lente komt, lukeer voor jou! Tulpen uit Amsterdam. Als ik weder kom, dan schenk ik jou tulpen uit Amsterdam. Duizend Heerlijk, duizend rode. Schenk ik jou het allermooiste wat mijn mond niet zeggen kan. Zeg een toe uit Amsterdam. I słychać w tle, i usłychać w tle odgłosy ludzi, którzy piją kawę rano. Szkoda, że Państwo tego nie czują, pachnie kawa. Po prostu najpiękniejszy zapach świata. Kawa z ekspresu ciśnieniowego rano na lotnisku. Piękny zapach. Rozkosz to jest po prostu lepszy od orgazmu prawdopodobnie. Tak. Do kawy każdy z nas dostał, opakowujemy, Czekoladkę. No mówi Wam, super no, no. serwis. Kawiarnia się nazywa. Jak to jest Butters? Butters Chocolate cafe. Jak Jakbyście kiedyś mieli okazję, to polecamy, serdecznie polecamy. Słuchajcie, z piąta rano, jest tu ruch jak w Rzymie, już się lotnisko obudziło. Yy, jeszcze, ja nie wiem jak to jest staw dojeżdża do pracy. Na piątą rano są świeżi, wypoczęci, pachnący, ładnie uśmiechnięci. Nie muszą pachnąć, bo kawa tak intensywnie pachnie, że w zasadzie zabija wszystkie inne zapachy. Tak jest, słuchajcie, pijemy kawę w Dublinie, pijemy ją przed wylotem, mamy jeszcze parę chwil do samolotu, tak więc spotykamy się za chwilę już pewnie przy, przy wejściu do, do samolotu. na I jesteśmy już w poczekalni do odlotu, tak? Jesteśmy w poczekalni już. Nasza bramka jest B23. A, piję kawę jeszcze moją. W bramce B23 to dużo ludzi. Teraz jesteśmy w bramce B25. Tutaj jest odlot do innego miasta niż my lecimy. To jest odlot do Londynu Heathrow. My nie lecimy do Heathrow, na Heathrow lecimy gdzieś indziej, to idziemy zobaczyć, chodź zobaczyć, chodź zobaczyć samolot nasz Chodźcie. I widzimy, stoją, stoją zielone samoloty Stoją samoloty zielone, tu jest, to jest chyba Londyn, tak? Tak, London Heathrow Stevie Wonder, I just call to say you how love you <laughs> Słuchajcie, już nasza mapka nam pokazała, że w Dublinie słońce wstało. No, z tym się do końca nie zgadzamy. Nie, nie jest niski pyłak chmur i po prostu słońce wstało, ale słońce jest pozna naszą widocznością. Słońce nie widać, ale już tu widać w tle zarysy gór Wicklow. Dublin się budzi do życia jest po piątej. Mamy parę minut do, do, do e, boarding, tak? Boarding? Wszyscy, boarding? Ja bym wie. Wszyscy normalni ludzie śpią, bo to sobota, chyba że ktoś idzie do pracy, do piekarni. Albo pracuje na lotnisku od 5 rano. Właśnie, właśnie. No Filip nam robi zdjęcie, my dobijemy kawę, przekaz kama dla butel, czekoladkę. <grym> hmm. A, to nauka. Ale to, to nie jest na samolot, tutaj Filip robi zdjęcie. My czekamy na, na boarding. To chyba po, po polsku załadunek, tak? Załadunek do samolotu. No i zobaczymy, co z tego dalej wyniknie. Dobra, widzimy nasz samolot. Samolot ma koniecznikę na, na ogonie. To jest flagowa, flaga to jest... Nie słychać Polaków oprócz nas. Słychać Polaków? Nie słychać. Właśnie, słuchajcie. Po raz pierwszy na razie od dłuższego czasu nie słychać Polaków. Oprócz nas ale może się ukrywają kto wie, może się ukrywają i od 23 może się te wstydzą ale już widzieliśmy dzisiaj czterech ojców co się pytali, masz robotę tej? A? No. dobrze, słuchajcie, pakujemy się do, do, do samolotu e, panie Sjordesy jak? patrzymy, Filip, panie Sjordesy, przystojne w sensie atrakcyjne czy nie? no to są takie niezłe niez, niez, niezłe sześćdziesiątki czyli niezłe mamuśki dobra Siedzimy już, słuchajcie, siedzimy już w samolocie za załadowani. Ludzie wciąż w w wchodzą do samolotu, zajmują swoje miejsca. E ja siedzę przy oknie, tak mi Arkadiuszu. wylosowali. Arkadiuszu zasiedli w środku. Arkadiuszu chciałem się spytać, jak możemy e naszych słuchaczy przekonać, że my naprawdę jesteśmy na lotnisku naprawdę jesteśmy w samolocie. Bo radio to teatr wyobraźni i, i w zasadzie możemy ściemniać, ale jak można ich przekonać? E zaraz się odezwie, zaraz się odezwie głos. Z dachu w sufidu. I będzie mówić: Dames welkom aan boord. Voor uw veiligheid zijn er twee tak, bergplaatsen aan boord, bestemd voor uw handbagage. De compartimenten boven uw hoofd en onder de stoel voor u. Uitgangen, gangpaden en de vloer rondom uw voeten. to, słuchajcie, to nie, nie jest po Irlandzku. Repozorom, to jest właśnie po języku, gdzie lecimy. To worden, als tak, uur, als za jest. jakieś niecałe 2 godziny będziemy mówić: Hardelijk willkommen. A będziemy też mówić da. Tak, to już chyba wiecie gdzie lecimy Zaraz się dowiemy czy będzie o. Tak, już, już chyba wiecie gdzie lecimy Już tam Pani powiedziała przez mikrofon To jest właśnie dowód tego, Filip Chciałeś dowód? Masz dowód. Tak, dziękuję, z sympatyczną panią w zielonych uniformach. Ale wbrew, wbrew, wbrew poglądnie, wbrew oczekiwaniom, Pani stewardessy są całkiem, całkiem w tym locie. Niebrzydkie nawet, jak na swój wiek, już tak powiem. Jest. W chwili był, że mają za dużo samoopalacza, ja się na tym nie znam. Wprawdzie, ale, ale... Ale całkiem niezłe. Młode. No. Nie młode, tylko młodsze niż, niż Zenobia i Helena, które nas odprawiały na tym. Styna. Dobra, słuchajcie, siedzimy. W tej chwili jeszcze ludzie, ludzie pakują, zajmują swoje miejsca. A my oglądamy katalogi, tak, które mam tutaj w podręcznych kieszonkach przed fotelami przed nami. Tak, Chowane były. No, Tu mamy Sky Cafe Menu, czyli można kupić Strefa Bez Słowa. Tak, samolotowa, na przykład w pierwszej części są drinki, napoje, a w drugiej części są kosmetyki i co za mamy w drugiej części? Co jeszcze? Kosmetiken, kosmetiken, lornetken, koszulken i okularem przeciwsłonecznym. <głoszulken> tak. tak, czyli szwarc, mydło i powidłem. Długopisem też mamy długopisem i. To jest Iberalles. Ale mamy bardzo ciekawy tutaj magazyn, który się nazywa Kara z e <laughs> Ale tak, nie za karę jak mówi Suza. Patrzymy, poczytamy coś pocztamy, ciekawego. Może taka być krótka relacja w sensie lotu. Zaraz się wyłączamy tutaj głos. Ciągle z to mówi, żeby się pakować, ludzie siadają, dużo, du, du, dużo ludzi, sobota rano, leci dużo ludzi do Amsterdamu, już właśnie możemy powiedzieć że to oficjalnie, że lecimy do Amsterdamu, czyli stolicy. Czyli stolicy, ho? Ho? Ho? Hej ho, hej ho, do Hochla pracy by się Hochlandera. szło. Hochlandera. Tak jest, stolicy Hochlandera, lecimy. Pozdrawiamy kogo? Przemka. Przemka. Przemka. Przepraszam. przepraszam, albo pozdrawiam przeworskiego konia. To był koń, koń Przewalskiego. Przewalskiego, przepraszam, dobra. Chwila przerwy, wracamy po chwili przerwy na yy, tak zwany pracy samolotowej. w postaci hochlanderów powychodziły ze swoich nor i zaczęły nagrywać podcasty. Um, hmm, więc może reklamy! Czego? Podcastów! Hey there! You are listening to samosia.com The first German podcast in Polish language. www.samosia.com I serdeczne pozdrowienia dla samej Samosi. Trzymaj się. Teraz następne. Eminem, Kid Rock, Alice Cooper, Exabit, Alia, Co ich łączy? Kojarzycie? Oni są. From Detroit, y'all. Ci ludzie dorastali właśnie tutaj, w miejscu, z którego nadawany jest podcast Polski Detroit. Nasz adres to polskidetroit.com. Zapraszamy do słuchania. Zapraszamy do reklamy. W tym mieście jest wielu interesujących mężczyzn. W tym mieście. Jest wiele interesujących kobiet Ale w tym mieście jest, jest tylko jeden interesujący podcast Nie, nie, tylko, nie tylko dla Orów Nic dodać się ująć Żegnamy reklamy Ja tu widzę niezły burdel! Koniecznie muszę popracować nad tym, żeby dostać więcej, że tak powiem, różnych reklam, innych podcastów, bo jest tych podcastów coraz więcej. Znaczy może ich tak strasznie nie przybywa, po tu może przesadziłem. Dzień To jest captain or McCarthy is my name on behalf of my crew this morning you're very very welcome on board your 602 for Schiphol. We're now ready for departure so please make yourself comfortable check that your seat belt is securely fastened, and take a moment to look around and make yourselves familiar with your location in the aircraft this morning. I expect a taxi time of uh, less than 10 minutes a flight time of one hour and ten minutes, and uh, we'll have you in Amsterdam on time. And I'll talk to you onwards. Enjoy the flight. Thank you. 9200 metrów, wysokość ciągle wzrasta, serdecznie witamy po raz drugi z samolotu, pamiętają Państwo nasze wakacje zimowe, jak Arek mówił, że mam oponę, która się nie zmieściła do luku bagażowego, teraz nie mamy opon, ale mamy rolki, będziemy jeździć w Amsterdamie na rolkach, mamy cała trójka ma rolki i będziemy razem z kolegą, do którego m.in. jedziemy, będziemy się tam uzewnętrzniać, usportawiać właśnie na rolkach. Zatem serdecznie witamy. Witamy pierwszą naszą pasażerkę. Proszę się przedstawić. Dzień dobry. Mam na imię Zuzanna i chciałam powiedzieć, że te rolki to są rolki papieru toaletowego. Dziękuję. Serdecznie dziękuję. Chciałbym powitać także drugiego naszego pasażera. Pasażer jest ubrany w bluzę dresową z kapturem. Ma okulary mniej więcej minus cztery i jest ogolony na trzy zapałki z Sianowa. Proszę się przedstawić. Dzień dobry, serdecznie witam. Nazywam się Szczepan Szewkowski, Jestem z członkiem zespołu 2 plus 1, który to właściwie śpiewa słynny przebój iść, ciągle iść w stronę słońca. A czemu o tym mówię? Dlatego, że właśnie w tej chwili lecimy. Lecimy w kierunku Amsterdamu z Dublina w stronę słońca. Słuchajcie, za oknem mamy piękny widok. Lecimy po słońce, czyli lecimy na wschód, czyli go east, czy fly east lepiej, prawda? Jest cudowna pogoda, słuchajcie, tutaj zawsze u góry świeci słońce. Tak więc latajcie częściej samolotami, tu jest zawsze świeci słońce i pana pilota ostro razi słońce w okulary. Na tej wysokości jest zawsze słońce. Zawsze jest słońce, tak? Jest. Zawsze jest słońce. Tutaj nie ma akcji, żeby nie było słońca. Jaka by nie była pogoda na dole, tu jest zawsze słońce. I cóż, mamy dla was przegląd prasy pokładowej. Proszę bardzo, Zuza, oddaję Ci głos. Co tam wyszperałaś w gazetce? No ja, jak zwykle, zwykle prywatne zobaczyłam, że koncert Moriseja będzie. Oczywiście, pewnie większość słuchaczy nie bardzo zna pana Moliseja, ale no w każdym razie Molisej wystąpi w Londynie 28 maja. To tyle, co chciałam powiedzieć w tym temacie. Może coś Filip jeszcze znajdzie. Ja muszę powiedzieć, że jest 70. rocznica powstania irlandzkich linii Lingus i tutaj właśnie w gazetce pokładowej mamy fajny artykuł o tym, jakie samoloty kiedyś mieli, jakie mają teraz, jakie malowania mieli kiedyś, jakie malowania mają teraz i dlaczego latają takie starsze Sykstu w tych liniach. To wszystko do dowiedzenia się w gazetce pokładowej Lingusa. Zatem zapraszamy na pokład zielonych samolotów. Tak jest, tu jest taka ciekawostka z okazji 70 do 70. urodzin Erlingusa, że papież się Paweł II, pierwszy raz w historii w ogóle opuścił Rzym na pokładzie innego samolotu niż Italia, czyli był to właśnie Erlingus, czyli nasz papież leciał pierwszy raz z czymś innym właśnie to było, to było to był właśnie Erlingus i to było jego pierwsza wizyta, i w sumie jedyna w Irlandii w 1979 roku. Leciał, leciał skąd on leciał? Leciał z Rzymu do Dublina i później do Shannon. Tak tutaj tak napisano. Taka ciekawostka dla tak, tych, którzy się tym interesują. I co my tu jeszcze mamy ciekawego? Nie powiem, że nic, no kupa materiału, no ale tutaj jest na przykład taka, takie przedstawienie kilku ciekawych miast europejskich. Jest Berlin, let's go Deutsch. No Deutsch, Deutsch, Deutsch, let's go Deutsch. Jest Berlin i Hamburg. To pewnie z okazji nadchodzącego mundialu w Niemczech. Frankfurt jest, no i co, kupa reklam. O, toś tu Zuza wyszperała. To wprawdzie nie jest let's go do, Deutsch, tylko to jest let's go. Tu Krakow, proszę Państwa. Yy, tutaj właśnie piszą, że jest to. Aha romantyczną wycieczkę można sobie zorganizować do Krakowa. Oczywiście można się tam dostać lingusem. A czemu romantyczną? No tak jest napisane, Romantic Tour. Aha. I w, hotelu, <grym> hotelu, bo... w hotelu Kopernik na 16. Tak, zapraszamy. I co jeszcze? No i tutaj piszą, że na przykład, jeżeli ktoś lubi klasyczną architekturę, no to jak najbardziej do Krakowa. Z tego, co słyszałam, to Irlandczycy wykupili bardzo dużo, yy, znaczy wykupili yy, ulice i knajpy na Kazimierzu Krakowskim. A nie wiem, czy plan, czy... Nie, nie, nie, nie wiem, czy, czy wiecie, ale... Drugą grupą y, wizytującą Polskę po Amerykaninach są właśnie Irlandczycy. Najwięcej turystów po Amerykańcach to są Irlandczycy. A ja myślę, że Japończycy? Nie, nie. Też Icy, ale to są ale Irlandczycy. Ycy. Bo oni przyjeżdżają do Polski y, w sprawach y, nie tylko turystycznych. Wykupują u nas mieszkania, wykupują u nas... co? Plomby dentystyczne. Tak, słuchajcie, jest już coraz większa propaganda. Wcześniej był Budapeszt, teraz się robi Kraków. Bardzo popularny w Irlandii, jako miasto docelowe na turystykę dentystyczną. Czyli pozdrawiamy wszystkich wyrwi zębów i boli korzeni. Wyrwi groszy. Wyrwi groszy, tak. Zobaczcie, serwis dentystyczny, jak i w Anglii, jak i również w Irlandii, jest bardzo drogi i praktycznie w cenie samolotu, plus tam jakieś opłaty w Polsce na miejscu, to jest i mimo to wszystko taniej, prawda? Tylko oczywiście dentysta musi mówić po? Nie zaplenić. Tak jest. Tak, szef schodzi bez butów, anacysta bez zębów. Żadnych królików. Żadnych królików. Arkadiuszu, yy, wzraz, ze wzrostem naszej wysokości wydaje mi się, że maleje poziom intelektualny naszego gadania. <gadanie> Czy coś możemy z tym zrobić? Możemy chyba tylko zapodać jakiś utwór. Czyli zapraszamy. zapraszamy nareszcie na piosenkę, bo dawno nie było żadnej muzyki. Zatem dwa plus jeden, dwóch sympatycznych, jedna atrakcyjna. <gadanie> zapraszamy. A mouse lived in a windmill in old Amsterdam. A windmill with a mouse in, and he wasn't grousing. He sang every morning, "How lucky I am living in the windmill in old Amsterdam." I, I saw a, a mouse. mouse where? There on the stair? Where on the stair? Right there. A little mouse with clogs on. Well, I declare, going. On the stair, oh yeah This mouse he got lonesome He took him a wife A windmill with mice in It's hardly surprising She sang every morning How oh, lucky I am Living in a windmill In old Amsterdam I saw a mouse Where? There on the stair Where on the stair Right there a little mouse with clogs on Well, I declare Going clip, clip, and he plop on the stair Oh, yeah Oh, yeah A mouse lived in a windmill So snug and so nice There's nobody there now But a whole lot of mice Witamy po piosence. Widzimy, że już panie, atrakcyjne stewardesy w zielonych surdutach targają, ciągną wielki wózek. Na wózku mają full refreshmentów, czyli różne klimaty, które można sobie kupić, jak ktoś jest głodny. My mamy kanapki z pasztetem schowane, na razie z ogórkiem kieszonym, schowane, mamy je. Fila, właśnie zuza, Filip, jesteś głodni? Może... Ja na razie nie, dziękuję. Jestem głodny, sexy z głową w sensu, myśmy u mnie w domu bo myśmy spali, wszyscy, wszyscy spali u mnie w domu, była wielka orgia nie, nie było orgi. były, były płatki e, płatek kukurydziane przed wylotem, przed taksówką tak, więc mamy jeszcze te płatki w żołądkach naszych, po kawie potem e, panie idą ciekawe, co nam te panie zaoferują tutaj Filip mówi, że to jest płatne ja myślałem, że to jest bezpłatne, słuchajcie ja bym prosił, jakby co, jakby się dało to ja poproszę potereczkę Jamesona <śmiech> No może się da jakoś uprościć panią na piękne oczy, Arkadiusza. Jest yy, słuchajcie dawno temu, kiedy jeszcze Erlingus był taką, e, powiedzmy sobie, normalną linią lotniczą, nie tam, powiedzmy sobie nisko, budżetówką, normalnie na pokładzie były, był normalnie e, poczęstunek, w sensie mają obiadku, albo jakiegoś saperka, czyli kolacyjka, i do tego były bezpłatne drinki, i normalnie można było wziąć sobie małą buteleczkę Jamesona, małą buteleczkę nie, na przykład winka, jakiegoś piwka, to było za darmo, to było w cenie biletu, i naprawdę była rewelacja, ja latałem tymi liniami do Pragi z tego czasu, tak, więc naprawdę sobie to pole yy, miło, sobie chwalę. O, jest już Pani koło Filipa? Tak, właśnie tutaj y, Filip y, korzysta z paru. Yy, pani nalewa. Mimo tego, że jesteśmy bardzo wysoko, ręce się nie trzęsą, także pełen profesjonalizm. No co tu jeszcze można powiedzieć, no, Arku? A co Filip dostał? Herbatę? Patrz, Filip dostał herbatę. Zapłacił za herbatę ile? 2 euro. No. A on słuchajcie, podniebny Barek, Ma Herbatę. Jakie marki? Herbata marki Erlingus Ja bym chciał też powiedzieć że Cateringu w samolotach bardzo często latam liniami, tanimi liniami British Airways, to się nazywa BME, czyli British Midlands. I to są tanie linie lotnicze, ale dają. No dobra, powiem. Za darmo kanapki i wszelkiego typu picie. Nie, nie jest paszczytem. Takie foliowane zwykłe kanapki, ale dają dwie kanapki i nieograniczoną ilość drinków, więc warto latać flybme.com tam Państwo znajdą tę, tą linię. Dobrze, to następnym razem lecimy <grych> z, z Wielkiej Brytanii, Nawet w koło, tak. <grych> tak. Chyba, chyba żeśmy zgłodnieli, Zuza też zgłodniała, ja, ja zgłodniałem, Filip tak? zgłodniał. No chyba tak, słuchajcie, zaraz sięgnęmy po nasze kanapki z pasztetem. Wracamy pewnie, y, może już na ziemię, może po przerwie, zobaczymy. Wszyscy już wstali, Zuzo wstała, Filip stał. Jadżemki była, właśnie pan kapitan, yy, tego nie zdążyłem wam nagrać, powiedział, że lądujemy już wkrótce. Około 20 minut mamy do lądowania. Powiedział, że lądujemy na nowym, jakimś yy, pasie startowym, tak? Filip, tak powiedział? Nie wiem czy państwo wiedzą, że lotnisko Schipol, albo jak to mówią Holendrzy, Schipol, yy, jest 4 metry pod poziomem morza. Czyli jakby coś tam, jakaś tama nawaliła, no to... Pływamy, pływamy. W ogóle Holandia to jest taki kraj, w którym ciągle mam depresję, więc. A? więc no. A w Irlandii nie? Nie, Irlandia w Dublinie nie, bo Dublin jest jakieś w najwyższym swoim punkcie. Dublin ma, ma jakieś 48 metrów nad poziomem morza, a, więc. Nie, masz depresji? nie, nie, Poznań jest na przykład 72 metry nad poziomem morza, a w Finlandii mam. No stop depresję, no ale... W Holandii czy w Holandii? W Holandii, przepraszam. No. No, Holandia, Irlandia, no, no. cholera Pierwsze mi się myli. Drugie słowo do dziennika. Drugie słowo do śmietnika. Nasz, nasz przemiły podcaster Arkadiusz bardzo szybko po śmieje się, śmieję. Bardzo szybko po starcie zasnął, bo on się, tak powiem Państwu, na ucho, on się boi latać. Latał raz za jedną dziewuchą i ją zdobył i teraz więcej nie lata i po prostu trochę odwyk od latania, dlatego bardzo szybko zasnął po starcie. I teraz, jak już pani stewardessa powiedziała, że lądujemy, obudziło się dziecko i... Pan kapitan powiedział. Aha, pan kapitan. kapitan tak, pan kapitan Cook. Dobrze, oddajemy głos naszemu przemiłemu podcasterowi, ogólnemu na trzy zapałki z co on ma do dodania no przed lądowaniem? Się, Boże drogi, już chciałam po prostu wyłączyć mikrofon. Proszę, Arkadiuszu. Dziękuję bardzo, ja zaraz przekazuję Zuzę, bo Zuzę tu dzisiaj troszkę mało się udziela. Ja tego <laughs> oczywiście dementuję jak zwykle, ja się wcale nie boję latać. Po prostu ym, fajnie mi się działo. O, skręcamy, widzę, skręcamy, czuję, skręcamy, samolot skręca. Przez całą drogę z Irlandii do Holandii mamy no niestety dywan chmur i myślę, że ta będzie troszkę pochmurna w Amsterdamie a jutro, jutro już mamy troszeczkę lepsze nastroje na niedzielę co chciałem powiedzieć? Aha, kronikarski obowiązek mi mówi że wam powiedzieć jaki nam, jakim lecimy samolotem a mianowicie Airbusem 321. tak, więc nie Benning, tylko Airbus Ja w sumie to ja nie widzę różnicy między Benningiem a Airbusem tyle, że Airbus jest europejski a Benning jest amerykański, więc chwalmy swoje, tak, tak, bo są my Europejczycy. I teraz zgodnie z pytnicą, przekazuję złudzie mikrofon, bo to się wie, wie, a teraz dziewczyny mają głos, proszę bardzo. 3, 2, 1, start chciałam powiedzieć. To taka bardzo, bardzo adekwatna nazwa. No ja się mało udzielam, gdyż jestem trochę podekscytowana, muszę powiedzieć, naszą podróżą i z lekka, Poza tym widoki przepiękne mury cały czas. Eee, także no ja też nie mam do powiedzenia Mówisz dzisiaj. o nas, że widoki nie przepisuje. Eee, no to zależy, która strona. Ja wiem, że przepisuje. lewa. <laughs> panie... Tak, taka to lewa. Jest, jest a chciałam powiedzieć, że a propos latania, mm -hmm. to Filip lata ze spódniczkami. On lubi spódniczki oglądać w sklepie. I tak lata, lata, lata. O, coś tutaj się zaczęło dziać. Yy, ale co ja chciałam powiedzieć, no właśnie nie mam wiele do powiedzenia, jestem bardzo nudna dzisiaj i to, że są przemianowi, mówiłam wczoraj, że jestem nudna, dlatego też nie mówię wiele. Dobra. E, Susa, słuchaj, nic się nie martw, każdy mówi to, co... Każdy mówi tak jak umie, tak jak go stworzyła natura, a propos natury, to właśnie, teraz miałam pana powiedzieć, w samolocie jak się jest, to się jest bliżej Boga, no bo jest się wyżej. Tak, słuchajcie. No i to ja tak sobie właśnie i właśnie sobie tak myślałem o tym, jak jestem teraz troszkę bliżej Boga, niż zazwyczaj nadziemne anioły, tak? Nas utrzymają. Dobra. Filip, chciałesz chciał sobie powiedzieć o Airbusie i, i Beningu? Proszę bardzo. Filip, e, Filip, chciałam powiedzieć, jest obrażalskim, neurotycznym typem. E, w związku z tym, no cóż, no, pozdrawiamy go tutaj z, z naszej wycieczki, bo właśnie wysiadł z samolotu, <śmuszny> niestety. E, znów skręcamy, znów skręcamy. Skręcamy, tak? Kapitan Cook tutaj steruje bardzo dobrze. E, co się stało, Filipku? Dlaczego nic nie mówisz? Filip, tutaj nie będę mówiła, co zrobił, ale no, jest jak w przedszkolu. Czujemy się prawie jak już. Tak, Pani powiedziała, że musimy się wyłączyć. Musimy się wyłączyć, musimy zamknąć nasz mikrofon. Tak, a, a Filip już chowa telewizor do kieszeni. Z, z, z, zachowa gramofon, nie chowam mikrofon, słuchajcie, czapki z głów. Lądujemy w Amsterdamie. Wracamy już na lądzie. Aha, słuchajcie, jakbyśmy nie dolecieli, w znaczy nie wylądowali, to pamiętajcie o naszym adresie. www... to było nie... Not only for for Robka. Robka Tom. I must Welcome to Amsterdam. The local time here is 8:30. For your own comfort, but more especially for your safety, please remain seated until the aircraft has stopped moving and the doors have been opened. Czyli co? So, Wytamy. Da okay. <laughs> Captain Cooks McCarthy and the crew today. We'd like to thank you for flying with Erlingas, a member of one world Good if have the finish of tak, teraz pani mówi już po, po holendersku, my dziękujemy. Jesteśmy w Amsterdamie, wlądowaliśmy. Kołujemy w tej chwili do... do czego? Kołujemy do, do, do... rękawa, tak? Żeby wyjść, no. Spotykamy się na hali odpraw. Nie. Spotykamy się tam, gdzie będziemy odbierać nasz bagaż. A w bagażu mamy niespodzianki. Przy bagażowni spotykamy się oczywiście z przystojnym, z tego co wiem, blondynem, ale... Nie. o tym Za, za bagażownią. Za no, On jest szatyn czy blondyn? Ciemny jest. Ciemny? No. To się dowiemy za jakieś 20 minut. Da. Tak. Daat. Dames en heren, blijft u alstublieft voor uw eigen veiligheid op uw plaats zitten met uw veiligheid in nog niet, maar we al u goed hier, hier, hier, hier zijn We zijn szyi. Mam tutaj nasz mikrofon na, na szyi. No co? Jesteśmy w Amsterdamie i co mi się zwróciło zwróciło mi się na, na oczy to takie fajne wózeczki na kółeczkach na lotnisku. Właśnie, takie takie w sklepie powinny być. Fajne, nie? Fajne, no. O, i co tu się właśnie, już pitaś, rzuciło w nos? Czuję dym papierosów. Słuchajcie, w Irlandii się nie pali w w publicznych, a tu już się pali. Tu już czuć, tu już czuć, że że ktoś kopci papierosy, no. I właśnie pod tym kątem Irlandia, zielone płuca Europy. Wygrywa, no. O, widzę tutaj history in Krakow. Proszę. To jest reklama z Sky Europa. Proszę no. ci bardzo. O, Kibalek, Zuza. Nie, nie. Czyli do kibalka? Nie, nie, nie. Ja z chęcią. Tak, to zapraszamy. Zapraszamy. Zapraszamy. Ja tu chciałem właśnie teraz e, powiedzieć, że w Holandii w Holandii się, e, nie wiem, taka dziwna sytuacja, właśnie byłem w toalecie holenderskiej i normalnie napisywałem, że tam gdzieś sika jest taka mucha narysowana jakby. No w ogóle byłem. Czemu mucha? Nie wiem, właśnie. Właśnie byłem bardzo zaskoczony tym, po prostu z tego wiem teraz już, że w Holandii się sika na muchę w toalecie męskiej. A tak, no może pozycja, nie na małysza, tylko... Tak, taka ciekawostka, właśnie. No nie tu nie we... Exu, tu flagę. O, tu widzimy turystów z Polski, mają flagę w plecaku, flagę polską. Ani, Ani pozdrawiam Cię, twoje ulubione lotnisko. Eee, wiem, że tysiąc razy tu byłaś i szkoda, że Ciebie tu nie ma. Kto? Ani. Ani? Ani Czuli się w po poszło. A, dobra. Pozdrawiam. Dobra. Ja pozdrawiam chomika, którego zostawiłem w domu, <śmiech> Szczepana, który... Eee, właśnie no, słuchajcie, Trzeba z nami nie leci. Kto będzie karmił teraz? On bo nikt nie. go nie chciał nosić. Właśnie. Filip nie to chciał nie go nosić? waga by była, bo on dużo je, Zuzan też nie chciała go nosić. No. Ja mam bagaż yy, duży. Właśnie. Nie było z kim wziąć. No, Czy ktoś o, nie chciał? wziąć nie Nikt nie chciał wziąć szczepana. No, Filip się pchał, uważaj. to dogoni, ludzie się spieszą. No, bo to co chodzi, o co chodzi. Takie ma buraczane lewyki Słuchajcie, my już chyba pół godziny jedziemy w ogóle z, naszej, yy, z naszego lądowiska, jedziemy po bagaże. Drugie, West Westfest, duże jest to lotnisko w Amsterdamie, powiem wam. Filip już powie. Filip <grym> za nim mówił. Filip za nie mówił, słuchajcie, bo Filip, słuchajcie, bo Filip już by chciał swój bagaż. Jeśli, e, jeśli o mnie chodzi ja byłem e, na lotnisku dużym, które mi się wydawało, że jest duże. to był Stansted w, w Londynie. Ale w tej chwili jestem pierwszy raz na tak wielkim lotnisku, jak jest wam w Amsterdamie, nie wiem jak Filip. No ja jestem światowy, ja byłem na wielu lotniskach. To okay. zapowiedział, że nie, ale ja byłem na wielu lotniskach. Na jednym z większych to był chyba Ohara w Chicago i, i w Monachium jest, jest bardzo, bardzo duże lotnisko. A Zuza? jestem bardzo nieobyta, nieświatowa i to słabo znam lotniska, także jest to dla mnie szok kulturowy. No, <śmiech> I właśnie w tej chwili stoimy w kolejce do oprawy paszportowej w Holandii, tutaj w Amsterdamie. To no jest spora kolejka, jak na, jak na Amsterdam niestety. A tu widzimy z boku taką jakby bramkę specjalną dla premium members. Gdzie po prostu ktoś idzie, ma kartę specjalną i przechodzi przez taką kontrolkę bez kolejki. Mm -hmm. I ma normalnie taki make, że mu y, takie magiczne oko czyta siatkówkę. No po prostu Matrix Ciekłania w Amsterdamie. Ja takiego czegoś jeszcze nigdy nie widziałem na oczy. A ty Ja też nie jestem w szoku nadal. Nie mogę się w ogóle otrząsnąć. No, normalnie szedł facet i, i mu, i mu czytało z oka. Pokaż mi swoje oko, a powiem ci, kim jesteś. Tak. Matrix. Dla każdego. Tak, w pigułce. Dziękujemy. I już jesteśmy po odprawie paszportowej. Nie, nie było pytań. Oka na mnie nie sprawdzał. Tak, niech żyje Unia Europejska. Opina nie patrzył, no. Wolność bez granic. I patrzymy, gdzie nasze walizeczka, jedna, nie, nie, tylko nasza walizeczka wyląduje. Widzimy bagaże. Bagage recline i widzimy co? Dublin? Widzimy Dublin 602 to było? Tak i Taka. na belcie, w którym będzie jechało? Na 12? Nie. Tak, belt numer 12, 12. czyli czekamy na filipa, bo on się znowu za, gdzieś zapałątał i przepraszam, idziemy na belt 12 po walizkę a w walizce są prezenty Słuchajcie, jeszcze raz powiem to, tutaj normalnie śmierci wszędzie na lotnisku papierosami. Zgadzam się, potwierdzam. Dobrze, że Państwo tego nie czują. Słuchajcie, il Holandio, Holandio yy, przestan palić papierosy, naprawdę. Albo zapraszamy no, na praktykę do, do, do Irlandii, gdzie yy, papierosy się w miejscach publicznych nie poczuje. Właśnie, w żadnej knajpie nie poczuje, nie przesiąknie się tym tak. skudnym zapachem. A tutaj co krok, co krok palarnia, co krok palacze, I to są takie niby parasolki hmm. dla palaczy, ale ten tym, tym tam leci z, z boku hmm. i centralnie normalnie wali na całej hali tutaj przy, przy bagażach. Na całej hali, dokładnie się zrymowało, tak, czypią. niedobrze, coś trzeba z tym zrobić. Tak, nie pal, nie pal, papierosów oczywiście. Nie pal, nie pal, bo będziesz kaszlał i będzie ci źle jak śpiewało raz, dwa, trzy. Kiedy? Jest przemion. Już mamy bagażę, widzimy go. Coś wyciąga z torby. <grywa> to Wiedziałam, Przepraszam. Jest, polski chleb, jest polski chleb. Nie ma chleba. To miała być. O Boże. Oh. Witamy, witamy. Witamy, witamy. <grywa> witamy. Proszę się przedstawić słuchaczom. E, dzień dobry, ja, ten e, e, przemion tutaj. E, sobie e, no. Tak, przyszedł i stoi przy bramce numer dwa. E, prawie się spóźnił. Czyli to jest naczelny Hochlandera, proszę państwa. E, tak, podobno, tak mawiają. Dobra. E, dobra, próbujcie. Możecie sam sobie. Co może? my tu mamy? Słuchajcie, witają nas z chlebem i solą, nie selem i muszardą. <gryzanie z słończeniem> Chlander, słuchajcie podcastu nie tylko na orłów. Days tight like a fight Used to hang with the devil in the broad daylight We had him root, I walk him bound Till we had him root, we're kind of falling out Show me the low, you showed me the down Called it the happy down. We used to rock some tunes with a guy named Lloyd Lloyd still got them Polaroids Broad daylight Broad daylight Stop coming soon, you got your fight Daylight. He might get it on on his own. Start building a throne out of worn out razors. Looking shaking, you can't find his plight. Got you scared to go send the dead of night. And while you're making up stories, trying to make it okay, he'll be bringing them in to let them out and play. In the broad daylight. Broad daylight. daylight. Leaving me alone in the broad, broad daylight. daylight. No serdecznie witamy po raz kolejny, powiem Państwu, HARTELY WIKOMEN, chyba tak Holendrzy mówią. Ja, wikomen, damen und hem. E, Und ja, natürlich serdecznie witamy już z, z pięknego bolidu, to podejrze się nazywa... Z Volvo przemiona Trochę brudny i wnieciony z tyłu przez konia Ale mówię ten koniec brudny Co go w miód z tyłu I serdecznie witamy Już jesteśmy on the run Czyli jedziemy zapłacić za parking na razie a w, to, a w ogóle to chciałem powiedzieć żeśmy właśnie zaraz zabłądzili bo żeśmy źle wjechali Nie? Okazuje się że... za park... Słuchaj... tak ten... Aha Słuchajcie w Holandii jest w ogóle tak dziwnie że nie ma numerów na przykład parkingowych tam nie wiem, tych stoisk, tylko są rysunki i samochód przemiana stał na rysunku z krówką to było bardzo, no jest niesamowite, to właśnie Filip zrobi zdjęcie pomyślimy na Audiolandii, normalnie potem się szuka tych parkingów tego samochodu nie po numerach, nie po literach, tylko po obrazkach no i autko stało na krówce To jest genialny pomysł, po prosty, człowiek się nie denerwuje, nie stresuje tylko pamięta obrazek Samochód nasz na krówce, a nie mieliśmy przy butach, takich holenderskich, drewnianych. Przy butach, tak. A teraz gdzie jedziemy? Kto wie? Kto, czy coś wie? Tak, ja znam jego no, no, no. plan. Jedziemy do Przemiany do domu, potem jedziemy coś kupić do jedzenia na wieczór i jedziemy potem pociągiem do Amsterdamu przez Hagę. A przepraszam, a różowa dzielnica kiedy? No to wieczorem, a Przemian jest przystojny dla wszystkich tych fanek. Dobrze. <śmiech>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 Dzień dobry, tutaj Darek Krysman i studio Cemax. Będziemy dzisiaj robić łososia w sosie tyriaki. Proszę Państwa i do zrobienia łososia w sosie tyriaki jest potrzebny łosoś i sos tyriaki. Tu witamy z, z, z, z studia Temax. Cemax, przepraszam, z, z, na drodze z Hagi, do gdzie on tamkolwiek jeździł. Proszę Państwa. I studio, i studio Cemax, to jest takie studio, że on robi tego łososia w tym sosie, tyriaki cały czas. I w ogóle mam nadzieję, że go dzisiaj zobaczymy, albo jutro. Czyli Darek Hysman, serdecznie Cię pozdrawiamy. I serdecznie życzymy ciekawszych podcastów. I w tej chwili właśnie jedziemy, słuchajcie, gdzie się, gdzieś się zgubiliśmy, ponoć trafimy, trafimy, wszystkie drogi prowadzą do, do... Gdzie, ty, gdzie my jedziemy właśnie? Jedziemy do Amsterdamu, ale wcześniej jedziemy, przez Amsterdam jedziemy do siedziby Przemiona Przemionowskiego. A, czyli do, do studia do... Hochlandera. Do Hochlandera. Dobra. O, widzę kanał. Widzę kanał, nie jest to klub w Dublinie. Kanał, na szczęście yy, przypominam, że jesteśmy w Holandii, gdzie panuje powszechna depresja. No, I widzę, właśnie ruszył pan policjant na nami, on będzie jechał za nami? Filip, patrzcie, wstać, w nie ma pasu z tyłu. No, lepiej, żeby lepiej, lepiej, że pan policjant z nami nie, nie jechał. Goli nas? Ale to jest policjant? Filip, no, tak, policjant. ale ładny, naprawdę. Ładny. Ale goni nas? Nie, nie goni, bo jedzie wolno i tyłem. Tak. Dobra, jedziemy dalej, z studio Jesteśmy w Hopho Jakoś tak się ta nazwa nazywa. Bo holenderski jest cholernie trudny. Trudny jest tak. Ale prawie każdy holender po. każdy mówi po angielsku. Cześć tu Holander. Słuchajcie podcastu nie tylko dla Orłów. Chciałabym powiedzieć, że w Holandii jest na szczęście normalny ruch na drodze, czyli ruch prawostronny. E... Ciągle znajdujemy się w studiu CMAX. Zuza siedzi tam gdzie pasażer. Nie, Zuza siedzi na miejscu kierowcy. Tak. Zuza, jak się czujesz teraz na miejscu tak. kierowcy, co? Nie czuję się znakomicie, wyśmienicie. A masz pedały? Mam w domu. I to dwa o Dobrze, dobrze. Przypominamy, że Zuza mieszka z, z, z dwoma gejami sympatycznymi i, i, i ma tam gejówkę. Uwaga, uwaga, słuchajcie podcastu nie tylko dla orłów. Tu w Ophelander. kłaniam się. My właśnie tutaj już do Haku Hochlandera, no i właśnie widziałem tylko koło drogi głównej, jest troszkę dla rowerów, ale drodze to wcale nie jechały rowery, tylko właśnie te skutery słynne. Tam zdaje się przyjemność w swoim podcaście, to był pan? numer drugi, właśnie mówił o skuterach na drogach dla rowerów. Nie wiem film, czy widziałeś te skutery. Ja widziałem tylko jeden i grupkę biegaczy pędzących na promocję do Lidla. <śmiech> tak, tutaj kupa, kupa ludzi biega. Tak, ale widzieliśmy, ale przepraszam, kupa leży też na drogach rowerowych, bo na tych drogach rowerowych jeżdżą ludzie na koniach. kupa nie leży, wszędzie leży. Wszędzie. wszędzie kupa, nawet w Dublinie przecież ile można spotkać, a w Poznaniu, no. W Dublinie jest kupa Polaków w ogóle. O, są, są rowery, na nadróż dla rowerów, tak, No nie skutery, tylko są rowery, jadą do sklepu. Jedziemy dalej, słuchajcie, widzimy pastwiska w ogóle, krowy się pasą. Krowy troszkę inne niż na wyspach. Tak, krowy są y, białe, łaciate. O, w Holandii mają narty, proszę bardzo. Tak, widzimy sztuczną górę do jazdy na nartach. No. Tak, w Poznaniu też mamy taką górę, nazywa się Góra Maltańska. Ma około 164 metry i można zjeżdżać całą dobę i cały rok na nartach. Całą dobę? Tak, bo to jest oświetlony stok. Świetnie. Ale Filip jest znanym ekologiem, znanym tym rolnikiem i w ogóle nam powie na czym polega różnica krowy irlandzkiej, a krowy holenderskiej. Proszę bardzo. Chciałbym powiedzieć, że krowa holenderska to nie jest taka typowa, jak wszyscy wiedzą, krowa biała w czarne ciapki albo odwrotnie, bo to nie jest holenderska krowa. Prawdziwą holenderską krową jest krowa rasy Jersey. To są takie brązowe krowy i to są prawdziwe holenderskie krowy. Takie brązowe, nietypowe holenderskie, jak to się mówi, w ciapki. I dalej widzimy na horyzoncie górę do zjeżdżania na nartach. A mleko mają y, biało czy niebieskie? Y, te krowy Jersey, czy te biało-czarne? No, te holenderskie. Na pewno mają zdrowsze mleko i świeższe, bo ostatnio jak gotowałem mleko, to mi się zważyło, na przykład irlandzkie mleko. Normalnie wyjąłem sobie z pojemnika plastikowego y, pH, coś tam, jak się nazywa ten plastik ugotowałem i mleko się rozwarstwiło. Ojoj, oj. a słuchajcie, a, a propos mleka w Irlandii w Irlandii nie ma mleka UHT. Czyli mleka, które nie powinno być w ogóle mlekiem, a ale ostatnio na półce u mnie w super samie lokalnym zobaczyłem łaciate uchate i po prostu odjechałem. E, kolego sympatyczny, przyjechaliśmy po salon Forda, może sobie zobaczyć nowego Forda C Max. Tam stoi. I sobie zobacz, proszę bardzo. Aha, jesteśmy. Nie, ten, nie, on jest w środku, tam w środku. Tam, bo tutaj stoją normalne te. Jesteśmy na stacji benzynowej, przemytamkuje paliwo. E, czy przemóg gdzieś na gaz, Suza? Będzie On na, na wiotraki. Wiotraki sterują jego samochodem. Dziękuję. Aha, dobrze. To jest w ogóle stacja taka zielona. Tak. Y, nie będziemy mówić, że BP znaczy bardzo proszę na przykład. O, słuchajcie, tutaj jest na oknie naklejka pewnej firmy od lodów. Ta firma się w Polsce nazywa Algida, w Irlandii HB, a w Holandii nie widzę, nie mam okularów. Ola! Ola, Ola, Słuchajcie, ja nie wiem o co chodzi w tej firmie, że ma w każdym kraju inną nazwę. Symbol ma ten sam, słynny rody Magnum. Po białej czekoladzie. Ja A się tego Forda C-Max? No widzę, widzę, to okno. Nie, no to, to jest ten tutaj, tak, on ma taki ten, taki mini busik. No widzę, widzę, fajny. C-Max Studio. Poprawiamy łososia w sosie Tyriaki. Siostra, siostra łososia. Siostra łososia też. A Julię? Pozdrawiasz też? Julię, oczywiście, Juli. A dlaczego ci, to, Ciebie tutaj nie ma? Lolo, droga, bo ona ma na imię Lola, tak naprawdę. Lola, Lolo Brigida. Taka jest y, nasostrada w szlaskiej Porębie. Pozdrawiam Karkonosze. Tak. Słuchajcie, poszukać to nie tylko dla oliw. I właśnie znajdujemy się... Gdzie za? Znajdujemy się w centrum handlowym. Ale nie wiem, za bardzo, jak, jak się to miejsce nazywa. Znaczy, w każdym razie jesteśmy pod Amsterdamem yy, i co? I robimy zakupy, proszę Państwa. Tak, robimy zakupy na to, żeby mieć to, co zjeść wieczorem, jak wrócimy do domu i rano, jak wstaniemy. Właśnie. I w ogóle yy, jest to takie centrum handlowe, jakieś takie lokalne, które słyszą Państwo hałasy, wózki czy... W, wózki te sklepowe trzaskają. Tak, sobotnie zakupy, także wszyscy szaleją, jak to zawsze, jak wszędzie. Co kupiliśmy w ogóle? Co, och, masa rzeczy ser stary, nie, czy znaczy średniej średniej średni starości. Kupiliśmy, zrobimy sałatkę pyszną. Kupiliśmy herbatę. kupują chleb właśnie teraz. Tak, oni posył po chleb. Co wam mam powiedzieć? No tutaj tak się szybko przeszedłem przez ten sklepik i. Ja tutaj w Irlandii w Dublinie robię zakupy głównie. No i co widzę? no Mają lepszy asortyment, mają więc większy wybór na biału, większy wybór oczywiście serów, jogurtów, więcej chleba mają w ogóle, no to nie jest tak jak w tablinie no, są dwa chleby tostowy, jasny i tostowy ciemny. Brynans i jakiś tam Irish Pride. Pat the baker. Pad the baker. No tu mają, tu mają lepsze zapewne zaplecze, e, jeśli jest chodzi pomimo. o asortyment we wszystkim. Więc nie wspomnimy o e, cenach, tak. tak. No właśnie, nie wspomnijmy o cenach. Mają ceny... właśnie Jakie mają ceny zus -a? No ceny mają takie przystępniejsze, powiedziałabym. Prawda? Jest lepiej niż... Jest taniej. Jest Mamy. o kilkanaście procent na wszystkim taniej. E, hmm. Tutaj jest po takim no gdzieś tam powiedzmy sobie takie mini-centrum handlowe gdzieś, nawet nie stolicy, tylko gdzieś tam powiedzmy pod Amsterdamem. I ceny żywności są tańsze niż, niż, niż w Dublinie, niż w Irlandii. Ładnie, więc od tej pory będziemy tutaj przylatywać na co cotygodniowe zakupy. O, jogurcik. Ja się pochwalę. Kupiłem jogurcik danio na śniadanie. No, oczywiście to też nie jest taki asortyment żeby jogurtów, jak w Polsce widziałem, w Tesco, czy tam gdzieś. No tak, kubusi już też tutaj nie mają. Że po prostu no, półka się, wielki sam dział jogurtów miliony. A to też w Polsce lubię właśnie. A cóż bardzo przyjemne miejsce, jest słoneczny dzień, jest piękny dach, tutaj przez który widać niebo. Także, no naprawdę nie jest to takie typowe centrum handlowe, w którym człowiek ma ochotę od razu wyjść. Jest takie, jest takie przyjemne, niewielkie, bardzo miło. Tak, y y jest głośno, jest głośno. I no bo są sobotnie, sobotnie zakupy, ale powiem wam, że holenderki i holendrzy mają zupełnie inną urodę niż, niż Irlandki i Irlandczycy. Się. Od razu widać, to jest, to jest różnica, naprawdę. Tak, mają innego przodka. Pewnie jakiś Paul Vanden... Vandenburgen. Vandenburgen albo Vanden Jochefeller. Jean-Claude Van Damme. Tak, tak, tak. E, mają mniej piegów, mają mniej rudych włosów. Tak, i co jeszcze? No i... Więcej są blondy niebiesko-ocy, niebiesko-oczy, tak? Oczy? Niebiesko, ocy Ocy, ocy. Tak, jak oce. <grym> tak. No są inni, są inni, ale, ale, ale mają ten. Normalnie tak jak wszyscy mają dwie, dwie ręce, dwie nogi, nie? <grym> Dokładnie. żadnych tam jakieś rurczółki ru im nie wystają z, z głowy, także po prostu. No. I ponoć, ponoć co drugi holender ma mhm. już w karku chipa wczepionego. Ten chip pozwala stwierdzić na przykład e, upodobania sklepowe e, mieszkańca Holandii. Co ty powiesz, czyli wchodzisz do sklepu i już wiadomo... Tak, co w domu i co tego i już ci... Okay. te półki się tak ustawiają po, po twoje zakupy. E, wszystko jest kontrolowane, słuchajcie, każdy jest kontrolowany, nawet, nawet o tym nie wie. Ale to może też tak, że tak oko się przykłada też i wtedy przez to oko widać co się chce Tak, robić. dokładnie. Słuchajcie, w Holandii co druga osoba jest kontrolowana przez chipa, którego ma w karku wczepionego. W karku? Ojej, co za strategiczne miejsce. No musieli wczepić te, te, te chipy na lotnisku za darmo. Była promocja. Ja się nie zgodziłem, co też nie, Filip się zgodził. No, Filip no, ma już no. dwa chipy, bo on ma pierwszy chip z Tajlandii. <laughs> Dokładnie. I teraz jak wszedł, to tak zapikało, zapikało i pokazuje się napis chleb. Wiedzieli, że chleb kupić? Dobra, czekamy na chłopaków. Oni poszli po chlebek, a my czekamy i oglądamy Holenderki. No, Zuza ogląda Holendrów. Nie, Holenderki oglądam. Czemu? Co ty eee. jesteś les? Nie. <głos》>. Może jestem stereo, nie wiadomo. Dobra, może być stereo w kolorze. Ja oglądam Holenderki. Dobra. Niekoniecznie rodowite. Ale jakoś nie widać ich. Ja nie widzę żadnej blondynki. Są, były, były. A, no. fajne. No nie powiem. No nie powiem, bo żona bo słucha. Słucha. Pozdrawiamy Karolina. Tak jest, oczywiście. Ale oglądać mogę. Jasne. Ona tego nie widzi, więc czego oczy nie widzą. Tego dusza nie pragnie. No, dokładnie. Dobra. Dziękujemy. dziękujemy. Cześć. tylko słuchajcie podcastu nie tylko na Orłów. Serdecznie witamy, Arek. Kazał mi zacząć. Znajdujemy się w czwartym, w czwartym środku lokomocji, po taksówce, po samolocie, po studiu Seicento Max Przemiona. Znajdujemy się teraz, w to jak to się nazywa ten pociąg? Transit? Czy transfer? Nie, to jest normalny pociąg. Normalny pociąg do kobiet. Zatem żółto-niebieski, żółtoniebieski pociąg do Amsterdamu. Czyli PKP Holenderskie, PKP Holenderskie czyli NS albo Nesto. jak to mówią Holendrzy, Holender, jasny. Zatem serdecznie zapraszamy na kolejne wejście komunikacyjne pociągowe. Jedziemy. O tym nam powie Przemion gdzie jedziemy. E, tak. E, teraz mówi Przemion e, Jedziemy do Hagi, najpierw, potem jedziemy do Amsterdamu. I... Co będzie dalej, no w Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam to jest nasza, że tak powiem, stacja docelowa, no i na tyle, jeśli chodzi o naszą, że tak powiem, drogę, nie wiem, gdzie miałbym więcej powiedzieć. Super, Mam bilety powrotne, tak zwane returny, 32 mańki z depresji, od Przemionan do depresji amsterdamskiej. Zuza, masz bilet swój? Ja jestem teraz w depresji, także się nie wypowiadam, nie, nie mam biletu. Pani coś mówi, znowu. Czemu pani mówi? No, tam jest... Tak? Pani mówi w dachu? Gdzie, gdzie jedziemy? Van Den Haag, to jest Haga, tak? Po, po, po holendersku. Den Haag. Czyli jak to mówi nam przemion administracyjna na w stolicach Holandii. A czemu tak jest przemion? W Amsterdamie nie było miejsca dla urzędasów, bo oni mają duże BMW i duże Mercedesy. I w Amsterdamie po prostu jest dużo kanałów i małe uliczki są, i dlatego musieli przenieść wszystko do, do Hagi. No, bo wiadomo, każdy urzędnik musi mieć BMW minimum tam 7 czy coś takiego. Musi mieć minimum dwa Mercedesy, musiał mieć miejsce parkingowe na to. No i akurat w Hata się znalazło trochę miejsca i wszystko przenieśli do Hagi. No, no. no właśnie. To, to, to, to, Haga? to jest Haga, to jest, to jest w sumie pod Hagą. Zaraz będzie jeszcze Forburg Forburg i potem będzie Den Haag. Aha, czyli to jest ta stacja Den Haag i Den Burg, czyli to jest Haga Zalesie. Albo Haga y, Puszczykowo-Górne, tak? Właśnie, Poznań, Starołęka, Puszczykówko, Pusz... tak, dokładnie. A jak się jedzie od Wrocławia to jest Poznań? Lebiody? Le nie Nie ma takiej stacji, <laughs> chyba że jest francuskie lebiuty. Nie, nie ma takiej. Słuchajcie, tutaj przed każdą stacją kolejową stoi miliony rowerów czarnych, holenderskich i w ogóle amsterdamskich. Hol Hol Holenders. W ogóle albo woda, albo rower jak zauważył Arek. Tak się cieszę. Rowery, rowery wodne też są. <laughs> tak się cieszył, jak dziecko mówił, tylko woda albo rowery, prawda, Arku? Jest mnóstwo kanałów, mnóstwo rowerów i mnóstwo... <laughs> depresyjnych kobiet. Piękne holenderki, których nie widziałam jeszcze, ale podobno są piękne, tak? Dobra, <laughs> jedziemy do Amsterdamu. Podziwiałeście kolejne skąd? E, z, z Main Station Amsterdam. I, a, a zobaczysz, Arek, ile rowerów stoi przed główną stacją w Amsterdamie, to ci kapelusz swój biały spadnie, zobaczysz. Dobra. Czek <laughs> czekamy, czekamy. Mamy ile jeszcze kilometrów w szanę? A jeszcze w granicach 55 km z Hagi. Do Hagi jeszcze jakieś 3 km, i z Hagi jakieś 55 km. Ale to będziemy jechać szybkim pociągiem, więc to powinno potrwać chwilkę. Świetnie, słuchajcie, holenderskie TGW. Cześć. I know I'm dead on the surface But I'm screaming under pod adresem radioorla.com Nadajemy dla Wielkiej Brytanii i Irlandii Radio